Bardzo serdecznie. E, z moją obecnością po raz pierwszy w nowym roku. E, życzę wszystkim wszystkiego dobrego. E, dużo chyba przede wszystkim. Wszystkiego najlepszego w całym 2012 roku. E, witam pani Mecenę, witam Pana Burmistrza, Pana Sekretarza. Witam mieszkańca Kowar e, na podstawie obecności stwierdzam obowiązków prawnych. Otwieram 23 Sesję Rady Miejskiej w Kowalach dnia 19 stycznia 2012 roku. Przeczytam projekt porządku obrad. Punkt pierwszy otwarcie sesji. Punkt drugi przyjęcie porządku obrad. Punkt trzeci sprawozdanie burmistrzania stał Kowar z działalności między sesjami. Punkt czwarty informacja z posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w Kowarach. Punkt piąty informacja przedstawiciela Gminy Kowarów w związku Gmin Punkt szósty czytania intercalacji. Punkt siódmy rozpatrzenie projektów uchwał. A w sprawie zatwierdzenia planu komisji rewizyjnej. B w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostki urbanistycznej Słojków 1 w Kowarach. C. W sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikatów od opad z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wyczystego w prawo własności nieruchomości. D. Zmieniającego uchwałę w sprawie wyróżnienia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, rozwojatorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze gminy Kowary nie stanowiących jej wyłącznej własności E. W sprawie przyjęcia zmian w statucie w związków gmin karkonoskich E w sprawie przyjęcia wieloletniej podróży finansowej miasta Kowary G w sprawie uchwały budżetowej miasta Kowary na 2012 rok 8 sprawy różne 9 zamknięcie sesji czy ktoś z Państwa w sprawie porządku obrad? Proszę pana. E, Zgłaszam wniosek formalną o zamianę punktów e, w punkcie 7 punktu F na punkt G, miał, punkt L miałby brzmienie punktu G, czyli w sprawie uchwały budżetowej miasta Kowary na 2012 rok i punkt G miałby brzmienie punktu F w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Kowary. Proszę o Czy ktoś jeszcze w sprawie zmian w porządku obrad? Tak, tak, tak, tak, tak. Proszę Pani для Proszę, nie Dokładnie. Dokładnie. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa jeszcze? Nie widzę pytań. Przechodzimy do punktu 7 rozpatrzenie projektu uchwały. Jako pierwsze mamy uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji rewizyjnej. Czy ktoś z Państwa w sprawie projektu uchwały. Nie widzę. Przeczytam projekt uchwały. Planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2012 rok. Na podstawie obowiązujących przepisów uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy zatwierdza się Plan Pracy Komisji Rewizyjnej, stanowiący założenie niniejszej uchwały. Paragraf numer dwa uchwały podjęcia rozpoczęstwem zadań dotyczących. wysokości 50% od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność gminy kowary osobom fizycznym oraz ich następcom prawnym, które prawo użytkowania wieczystego nieruchomości i zabudowanych garażami albo przeznaczonych pod jego, pod tego rodzaju zabudowę oraz nieruchomości rolnych uzyskały przed dniem 5 grudnia 1990 roku. Artykuł y, pierwszy ustawy z dnia 29 lipca 2005 mówi osoby fizyczne będące w dniu wejścia w, życia, w życie ustawy użytkownikami wieczystymi i dalej już nie będę cytował. Y, i tutaj zaczyna się moje pytanie. Ustawa właśnie została, została, ogłoszona w Dzienniku Ustaw dnia 12 września 2005. Więc moje pierwsze pytanie do tego projektu uchwały brzmi. Dlaczego w paragrafie pierwszym posługujemy się datą 5 grudnia 1990 roku? Tutaj mówi ustawodawstwa wyraźnie, że jeżeli osoby fizyczne będące w dniu wejścia w życie ustawy, tej ustawy, o której jest mowa, a ta ustawa została opublikowana dnia 12 września 2005, natomiast... odnosi się wyłącznie do zarządzeń przekształcenia w zamian za wygłaszczenie lub przejęcie nieruchomości gruntowej na rzecz to skarbu jest, państwa. To jest inny przepis. To jest inny Ale czytamy w tej samej uchwały ustawy, przepraszam. W poprzedniej ustawie ten przepis i ta uchwała nie Tutaj jedno pytanie w takim układzie. W myśl, tej, w myśl tej ustawy osoby mogą występować do dnia 31 grudnia 2012 z takim. Ten termin już nie obowiązuje? Nie, nie. już został uchylony przez ustawę Czyli w no tej ustawy No Czyli i do kiedy? ten termin już jest. Nie został Aha, jest bezterminowy. Możemy jeszcze wytłumaczyć y, te stawki 80, 99 i 50. Y, one przechodzą jak gdyby z tamtych wcześniejszych uchwał. Y ich własność skarbu państwa, osobom fizycznym przysługuje prawo użytkowania wieczystego, skarbu, którą... skarbu. właśnie, ale to jest jedyny ten, jedyny ten moment wskazania na 50%, to jest zapewnione y, ustawą, natomiast wszystkie te trzy pozostałe są wewnętrznym Do uznania właściwego, właściwego organu. Rozumiem. może, czy mniej więcej wiadomo odnośnie tego paragrafu pierwszego e, jak mieszkańcy mieszkańców To moje pytanie jest takie, czy pan burmistrz miał po prostu takie prawo, żeby zabronić pracowników? Żeby, żeby zabronić po prostu pracownikowi, czyli pani skarbnik udostępnienia lili y, dokumentów na temat budżetu i przesunięcia tych środków? Czy miał takie prawo, żeby mi nie wydać takich? żeby pani skarbu nie wydawała żyje? przesunięcie środków budżetowych. Pani skarbnik no, przekazała informację panu przewodniczącemu Komisji Budżetowej, że pan burmistrz zabronił jej przekazania tych dokumentów. W związku z tym jest to pytanie, czy, czy dopuszczalna jest taka procedura? A jeżeli jak? A jak, w podstawie jakich przepisów prawa? a chciałbym y było się w plany i zostało zdjęte. To jest jedna prawa. To już wiem mniej więcej, że Pan Burmistrz powiedział, że to nie będzie wykonane z tyłu tego, że zostały za duże komplikacje, ale yy, chciałem spytać o to, czy planowane byłoby w ogóle kiedykolwiek naprawa prawa ulicy Nowej. W tego, że Gda nowa jest już, budynki stoją przy tej ulicy od 35 lat. Ludzie zamieszkają, chcieliby spokojnie wejść z czytych buda do domu. Natomiast aktualnie no, zaczynają się ludzie bardzo duże protesty przynosić, omawiać w, w ogóle. Czy jest jakakolwiek projektywa w latach 12, 26 wejścia, jakąkolwiek formę projektowania czy w ogóle tak? Thank you. dokumentacji modernizacji kongiełska przy ulicy Karkonowskiej. Wniosek został pozytywnie przegłosowany. Niszcza, bo może jest jeszcze jakaś sytuacja, która będzie miała związek jednak z wieloletnią prognozą finansową, nie mam pojęcia. No może ktoś będzie jakieś tam uruchomił sobie miejsce pracy i sobie remontuje. To są rozmowy, uważam, że nie, nie w tym miejscu powinny być tego typu rozmowy prowadzone i się bardzo temu dziwię, że my czegoś nie zrobimy, to Pan Burmistrz czegoś tam nie zrobił. Przecież to przecież na to chodzi. My powinniśmy wypracować plan. Między innymi społeczeństwo wybrało Państwa i mnie, żeby podejmowało decyzje. Nie wybrało tylko Pana Burmistrza, żeby on indywidualnie jako potem jakiekolwiek dotyczące tego miasta. Dlatego jestem bardzo zdziwiony takimi wypowiedziami, wypowiedziami i nie, nie bardzo to rozumiem. Hmm. Proszę, Proszę Pani. Ja no, jest tak, że właściwie jesteśmy tutaj głosem społeczeństwa na tej sali i gdybyśmy spytali osoby w mieście, kto jest za byłaby za tym, żeby przystąpić do uporządkowania. Jednocześnie naprawdę o, oczekiwania mieszkańców idą w tym kierunku, żeby basen w mieście był. Ja się nie upieram przy tym y, bardzo wysokokosztowym przedsięwzięciu y, budowy basenu przy Szkole nr 1, aczkolwiek wszyscy byliśmy w Trutnowie wszyscy byliśmy zachwyceni rzeszą dzieci kąpiących się y, y, w, tym, w tym basenie, ale chociażby ten okres letni. Powinien, powinien gwarantować mieszkańcom możliwość korzystania z akwenu wodnego, który tak naprawdę na terenie miasta nie jest. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Nawet odnosząc się do od tego wniosku, który na pewno już potrafię. wystarczy w sezonie letnim pojechać basenu na Basen Półkowie, to jest mały basen, on jest oblegalny niesamowicie, U nas jest to jest naprawdę dużą atrakcją, bo uważam, że nawet gdybyśmy wskrzesili nawet te kajaki czy rowery, no to jest dodatkowy zarobek na utrzymanie tego basenu. Mam wrażenie, że utrzymanie basenu w zasadzie letnim to nie są jakieś duże koszty. Mam wrażenie, że jakbyśmy zrobili naprawdę całą atrakcyjną dla mieszkańców i to jesteśmy w stanie utrzymać naprawdę czy dwóch ratowników, kogoś tam jeszcze, a reszta, na przykład jakieś tam jadłajny czy coś innego, no to przecież prywatnie ktoś sobie postawi tak tak tak. w zasadzie tego i będzie to bo będzie to robił, to wcale nie musimy tegoż projektować. Dziękuję eee. eee. bardzo eee. się. Powodzamy. Wracamy do porządku obrad. Jesteśmy w punkcie F dalej w sprawie przyjęcia wydatnej prognozy finansowej miasta Kopary. Kto z Państwa w tej sprawie w tej chwili? który będzie mógł czerpać z tego pożyczki, bo niestety wykonując to, to gmina będzie musiała po pierwsze wydać środki na wybudowanie tego centrum, po drugie będzie musiała wydać środki na utrzymanie, na utrzymanie tego centrum. Dziękuję, Dziękuję bardzo. Poddam wniosek, wniosek złożony pod głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za tym, aby dokonać przesunięcia? w wykazie przedsięwzięć zawartym e, w uchwale i dopisać e, nowe zadanie inwestycyjne. już albo nasze, albo swoje, to one nie mają już się znaczenia pod tym budżetem, one nie są wprowadzone. Czyli my wprowadzamy do tego budżetu to zmiany. wydatków występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2 milionów złotych ustęp drugi na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 409 tysięcy złotych ustęp trzeci na spłatę wcześniej zaciągniętych obowiązań w wysokości 3 miliony 591 tysięcy złotych paragraf siódmy ustęp pierwszy określa się wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych w 2012 roku zgodnie z załącznikiem numer 2 do uchwały. Paragraf 8 ustęp pierwszy ustala się dochody w wysokości 190 dziewięćdziesiąt tysięcy złotych z tytułu opłat za wydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Ustęp drugi ustala się wydatki w wysokości 190 tys. tysięcy złotych z tego na realizację programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 160 sześćdziesiąt tysięcy złotych, gminnych programów w sprawie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 20 tysięcy złotych, programów przeciwdziałania przemocy rodzinnej w wysokości 10 tysięcy złotych. Paragraf dziewiąty ustęp Pierwszy ustala się dochody i wydatki związane z realizacją. Punkt pierwszy zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. Punkt drugi zadań własnych wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały. Punkt trzeci zadań wykonywanych na, na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały. Paragraf 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji zielonych z budżetu w podziale na dotacje podmiotowe, jednostek dotacje podmiotowe dla jednostek zaliczanych do sektora publicznego i dotacje celowe i podmiotowe na zadania gospodiny realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych przedstawiają odpowiednio załącznik nr 6 i załącznik nr 7 do uchwały. Paragraf 11. Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych oraz plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w artykule 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych zawiera załącznik nr 8 do uchwały. Ustala się dochody z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną w 2012 roku zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały. Paragraf 13. uważa się Burmistrza do. Ustęp 1. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości limitów określonych w paragrafie 6. Ustęp 2. Zaciągania zobowiązań do wysokości 1 miliona złotych z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym w latach następnych jest niepełna dla zapewnienia ciągłości budżetów, a termin zakładu wpływa w roku następnym. Ustęp 3. Dokonywania przeniesień planu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach w klasyfikacji budżetowej w budżecie miasta z wyjątkiem przeniesień wydatków inwestycyjnych. Dokonywanie przeniesień planu wydatków wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i w budżetowej budżecie miasta. Paragraf 5. Przekazywa przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych i karni do dokonania przeniesień w planie wydatków bieżących, złączniki z w zakresie wynagrodzeń, tak z pochodnymi w ramach yy, działu oraz w planie dochodów rachunków do użytek, jednostek, o których mowa. Zbawienien gminnym i jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań, których realizacja w roku budżetowym w latach następnych jest niezbędna dla zatrudnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają za rok budżetowy. Ustęp 7: lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę do budżetu gminy. Paragraf 14: Uzasadnienie do uchwały budżetowej Miasta Kowary na 2012 rok stanowi załącznik nr 10 do uchwały. Paragraf 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi. Paragraf 16. Uchwała wchodzi w życie z nim podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dziennik Urzędowym Województwa Dłomar 60 tysięcy jest biedniej, kwota 170 tysięcy. Nie chodzi mi o finansowanie tego zagadnienia. z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego osobom fizycznym prawo własności szacowane na poziomie trzydziestu tysięcy złotych, kwota 2 miliony siedemset osiemdziesiąt trzy stanowią środki z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie własnych inwestycji gminnych i dotyczą one refundacji poniesionych w 2011 roku wydatków na zadanie pod nazwą rezygitalizacja przestrzeni publicznej w centrum etap pierwszy. Jest to kwota milion dwieście czterdzieści zł dwadzieścia osiem złotych, refundacje w roku 2011 oraz dofinansowanie w 2012 Dofinansowanie do zadania pod nazwą Centrum Czeskiej Polityki i kwota 413 690 zł. Dochody te dotyczą także dofinansowania zadania pod nazwą Towarzystw Krajów Pracownych w przeszłości 21 000 zł oraz dofinansowania do zadania pod nazwą Zielone Karponarzy, oraz infrastruktury krytycznych Obranicza Głaskoczewskiego, Nilemiec, Karpacza i Kowar w kwocie 460 zł. Dochody dotyczące wpływu z tytułu podatku o nieruchomości oszacowano łącznie w wysokości 6 863 zł. 000 zł, z podatek od osób fizycznych, w 63 tysiące złotych, od osób 4 4,1 Wysokość pozycji wyższego źródła oszacowano poniżej planu dochodów z roku 2011. Dochody z podatku rolnego oszacowane na poziomie 11 tysięcy złotych, który z podatku leśnego 35 tysięcy złotych, złotych podatków od środków transportowych 176 tysięcy złotych. Prłyby z tytułu podatku pobierany za pośrednictwem urzędów skarbowych, to jest podatku w spadku tysięcy złotych, z tego podatki od czynności cywilno prawnych od osób prawnych od osób fizycznych 170 tysięcy złotych, podatek podatków i tarownych 25 tysięcy złotych. Dochodów z podatku dochodowego działalności gospodarczej od pitycznych w formie karty podatkowej 10 tysięcy zł Dochody z opłaty targowej zaplanowane w wysokości 45 tysięcy złotych. Pływy z opłaty sprawowej 55 tysięcy złotych. Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe zaplanowane na poziomie 2011 roku lub nie powyżej 30 tys. zł zaplanowane dochody z budżetu, z dochody z i dzierżawy składników majątkowych, które obejmują po prostu tytuł łotany ucieczka stanowiące koszty gminy. wpływ opłat za zarząd za, za i użytkowanie w czyste oszacowano w wysokości 250 tysięcy zł, w związku z przeszkodowaniem w wartości opłat w składniku w nieruchomości. Wielkość za zezwolenie na zrównoważony alkoholu na 2012 rok oszacowano w wysokości 190 tysięcy zł, to jest 2011 rok. Wielkość wpływów uzależnionych z usług podmiotów gospodarczych prowadzących sprzedaż na podróżach polowych na terenie zmiennym w ciągu roku kalendarzowego oraz uwagi na fakt uzależnienia kwot należnych poparcia z procentowych do sprzedaży na polach. Wartość wpływów na 2012 rok oszacowano w oparciu o ilość wydanych zezwoleń w roku 2011. Wysokość planowanych na 2012 roku udział w do dokumentowych do osób fizycznych w kwocie 5 4324 zł przyjęto na podstawie informacji przekazanej w ministra finansów. Numer ST3 łamane przez 4820 łamane przez 17 łamane przez 2011. Wysokość planowanych na 2012 rok udziałów podatku dochodowym do prawnych na kwotę 60 000 zł w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2011. Wartość subwencji ogólnej na rok 2012 przyjęto w wielkości określonej w informacji przekazanej przez Finansów numer w kwocie 6 837 370 zł. Z tego planowana kwota części oświatowej subwencji ogólnej dla Unii na rok 2012 wynosi 4 728 498 zł. Część równoważąca subwencji ogólnej na 2012 rok przyznawana Gminą w celu wyrównania różnych dochodów w związku z prowadzeniem zmian w systemie finansowania zadań wynosi 288 920 zł. W część wyrównawcza 1 819 952 zł. Wysoką dotacji celów realizacji zadań bieżących zwróconych w imieniu zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zwróconych w wysokości 3 gminy 464 804 zł przyjętą wartościach wynikających z informacji zawartych w piśmie do wody Donośńskiego dnia 21 października 2011 roku znak oraz w piśmie dyrektora Krajowego biura Wyborczego Delegatura w Jeleniej Górze z dnia 26 września 2011 rok znak z tego na zadania z zakresu administracji Urzędy Wojewódzkie 59 370 zł, aktualizacja z pieców wyborców 234 2034 zł, pozostały wydatki obrony 300 zł, obronę cywilną 1000 zł, świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3 388 000 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne płacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóreś świadczenia rodzinne 14 100 zł. Dochody jednostki związane z realizacją zadań z zakresu administracji sądowej oraz innych zadań zleconych ustawami podlegające przekazaniu do budżetu państwa zaplanowano w wysokości 38 000 złotych. Dotacje celowo z budżetu państwa na własne zadania bieżące gminy w kwocie 1 174 300 000 złotych zgodnie z wartościami zawartymi informacji o Wody Dolosząskiego z dnia 21 października 2011 roku obejmują składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 35 tysięcy zł. To złotych. Środki na zasiłki pomocy na duża oraz składki na ubezpieczenie merytalne rękowe 431 tysięcy zł. Zasiłki stały 360 tysięcy zł. Środki na utrzymanie miejskiego... Ośrodka pomocy społecznej 194 200, na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego pomoc państwa w zakresie dożywiania 154 000 zł. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy, powiatu, w bieżąco zmian w powietrzu samorządu wojennych pozyskane z innych obejmują, obejmujące dotacje z budżetu Unii Europejskiej w różnej wysokości 170 279 zł, z tego głównie na refundacje poniesioną w 2010 roku przez gminę wydatków na realizację zadania. Podzielne karkonosze kwota 72 063 zł. Refundacja poniesiona w 2011 roku przez gminę wydatków na realizację projektu prowerowy wędrówki Ducha Gór 11 950 zł. Refundacja poniesiona w 2011 roku przez minę wydatków na realizację projektu turniej miast Partnerskich 36 770 zł. Finansowanie w 2012 roku wydatków na realizację projektu Plac aktualnej możliwości 47 496 zł. Wpływy związane z gromadzeniem środków opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 35 tysięcy złotych. Inne dochody należne gminie to m.in. wpływy za usługi cmentarne w wysokości 22 tysiące złotych, odsetki od nieterminowych podatku w łącznie w wysokości 66 tysięcy opłaty za zajęcie pasa drogowe do 140 tysięcy złotych, pozostałe odsetki w wysokości 14 tysięcy 250 złotych. Wydatki. Wysokość wydatków budżetu gminy na 2, 12 zaplanowano w wysokości 31 518 236 zł, z czego na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 5 804 000 zł, na wydatki bieżące kwotę 25 714 236 zł. Plan wydatków majątkowych stanowi 18,41 ogółu wydatków, natomiast dochody wydatków bieżących 51,89 ogółu wydatków. No. Plan wydatków w układzie działu rozdziałowych i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawionych w tabeli nr 2 do uchwały w sprawie budżetu gminy na rok 2012 zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2012 przedstawionym w załączniku nr 2 do uchwały. I wydatki działu 010 rolnictwo i rolnictwo w wysokości 220 zł stanowią środki należne Dolnośląskiej Izbie Rolniczej w Wrocławiu. która zobowiązana jest do przekazywania kwoty stanowiącej 2% odpisów od uzyskanych uzyskanych z tytułu podatku rolnego właśnie do Izby. Punkt drugi środki przeznaczone na utrzymanie dróg publicznych w dziale 600 transport w wysokości około 1 382 zł 812 zł po w rozdziale 616 drogi publicznej gminy wydatki bieżące w kwocie 254 500 przeznaczone głównie na utrzymanie dróg gminnych, remonteczą i wypełnienie o poziomego i planowego dróg. Wydatki inwestycyjne w kwocie 1 59 312 zł z tego między innymi na zadania modernizacja rozbudowa układu komunikacyjnego miasta etap Pierwszy budowa nowej drogi na odcinku od ulicy Rejtana do dzielnicy Podgórze oraz łącznika między projektowaną drogą a ulicą Podgórze kwota 300 tysięcy złotych. Dokumentacja projektowa przebudowy ale jej wolności kwota 50 tysięcy złotych. Dokumentacja projektowa <coughs> drogi do jazdowej do ulicy 40 40 tysięcy złotych. Przebudowa chodniku przy ulicy Kowalskiej. Budowa chodniku przy ulicy Podgórze kwota 150 tysięcy złotych, przebudowa ulicy Ryja wraz z budową miejsc parkingowych kwota 189 przez zł złotych, przebudowa łącznika między ulicą 1 Maja ulicą Jagiellończyka 100 tysięcy złotych, przebudowa mostu drogowego w ciągu ulicy Warańskiego, ulicy Gielniako, ulicy 1 Maja, ulicy Wiejskiej 200 tysięcy złotych, dokumentacja projektowa przebudowy ulicy szkolnej 30 tysięcy złotych, w rozdziale 678 usuwanie skutków krężenia o wydatki bieżące w kwocie 69 tysięcy złotych. Punkt trzeci w dziale 630 turystyka przewidziano na 2012 rok środki finansowe w kwocie 68 558 zł. Punkt czwarty w dziale 7 gospodarka mieszkaniowa wydatki łącznej wysokości 4 784 149 zł. Z tego w dziale w rozdziale 701 zakłady gospodarki mieszkaniowej wydatki inwestycyjne w kwocie 746 185 zł w tym głównie 411 230 zł na budowę lokali komunalnych, w rozbudowę budynku przylicy 13 138 lokali mieszkalnych. W rozdziale 705 gospodarka gminy nieruchomościami wydatki łącznie wydatki 4 17 956 zł, z tego wydatki bieżące przeznaczone na wydatki ponoszone na ogłoszenia pracowe w związku z działaniami związanymi ze zbyciem nieruchomości stanowiących w gminy, podatek od towarów i usług podatki od nieruchomości gminnych w wysokości 946 786 zł, wydatki inwestycyjne w wysokości 3 71 170 zł, z tego wydatki na wykup gruntów stanowiących własność osób trzecich w celu zabezpieczenia tenów pod inwestycje gminne 20 000 zł, rewitalizację przestrzeni publicznej w centrum etap pierwszy 34 000 zł, centrum integracji tradycyjnej Miasta 1 299 900 900 zł. W Centrum Wczesnej Profilaktyki Zdrowotnej 1 717 270 zł. W rozdziale 795 pozostała działalność wydatki bieżące w kwocie 20 000 zł. W dziale 710 działalność usługowa zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 217 500 zł. Z tego w rozdziale 710 04 plany zakospodarowania przestrzennego kwota 95 500 w rozdziale 710 14 opracowania kartograficzne wydatki 100 tysięcy złotych w rozdziale 710 35 wydatki 22 tysiące z przeznaczeniem na prace remontowe na cmentarzu komunalnym. Punkt 6 plan wydatków w dziale 750 administracja publiczna w wysokości 3 miliony 537 071 złotych obejmuje w rozdziale 750 11, 12, urzędy wojewódzkie wydatku w zakresie administracji rządowej 59 370. Punkt 2 w rozdziale 750 22 rady gmin Wydatki w wysokości 211 700 000 zł złotych związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej. Punkt trzeci w rozdziale 750 23 Urzędu PIN. Wydatki ponoszone w związku z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego w łącznej kwocie 3 113 423 zł. Na wartość tą składają się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 2 miliony Pozostałe wydatki rzeczowe 534 433 złotych. To remonty pracy konserwacyjnej sprzętu biurowego. Wpłaty telekomunikacyjne, energia, zakup materiałów, wyposażenia i inne. Wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie 65 tysięcy. Z tego na kontynuację zadania pod nazwą Zobaczyć Krajobraz w weszłość 32 tysiące złotych. W, w rozdziale 750 75 promocja jednostek samorządu terytorialnego. przewidziano środki w wysokości 105 tysięcy 300 zł. Zaplanowane wydatki na realizację zadań w powyższym zakresie obejmują głównie wydatki dotyczące układów pięćsetlecia. Kota jest to kwota 67 tysięcy złotych. Dotacje celowych budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów w kwocie 15 tysięcy oraz pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 23 tysiące 300 przeznaczono na realizację zadań promocyjnych: zakupy materiałów promocyjnych, ogłoszenia, reklamy, wyjazdy imprezy i imprezy drogowe i akcji promocyjnych. W rozdziale 750-95 pozostała działalność, wydatki związane z przynależnością gminy do Związku Gmin Karkonowskich, Związku Gminy i Króla Regionu Nyssa, na środki organizacji turystycznej płacane w formie składek członkowskich w wysokości. 978 zł oraz pozostają wysokości, wysokości wydatki w wysokości 2300 zł. W roku 2011 wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminy w dziale 751 Urzędu Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa zaplanowano w kwocie 2034 zł. Wydatki w tym dziale obejmują finansowanie kosztów prowadzenia aktualizacji rejestru wyborców. Zadania zlecone z zakresu ochrony narodowej w ramach działu 752 zaplanowano na poziomie 300 zł. Na realizację zadań w dziale 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa na 2012 rok zabezpieczono środki w kwocie 670 280 zł. To obejmują one. W rozdziale 75404 04 Komendy Wojewódzkiej Policji i środki na nagrody z okazji Dnia Policji w kwocie 3000 zł. W rozdziale 754 12 Ochotnicze Straże Pożarne wydatki związane z dotacją dla OSP w w łącznej w wysokości 158 tysięcy złotych. W rozdziale 754-13 pozostałe jednostki obrony przeciwpożarowej wydatki związane z funkcjonowaniem MSR w wysokości 505 tysięcy 8 złotych w tym wydatki inwestycyjne w wysokości 25 tysięcy złotych. W rozdziale 754-14 obrona cywilna środki w kwocie 1000 złotych. W rozdziale 754 15 zadania ratownictwa polskiego i wodnego, środki w kwocie 1000 zł, w 754,95 pozostała działalność, środki na finansowanie działań prewencyjnych podejmowanych przez policję na terenie miasta w kwocie 200. Na obsługę długu publicznego w 2012 roku w dziale 757 zaplanowano odsetki w kwocie 402 2000 zł, Podatki te stanowią przypadające do spłaty w roku 2012 odsetki udzielonych w linii kredytów, inwestycyjnych, obligacji pożyczki zaciągniętej w so, województwie do województwie i ochrony środowiska. W dziale 758 różne rozliczenia zaplanowano wydatki w, w wysokości 300 798, z tego na rezerwę tzw. kryzysową kwotę 83 100 zł, rezerwę ogólną w wysokości 32 000 zł. Rezerwę celową na wypłatę odpraw emerytalnych i rentowych 52 658 zł. Rezerwę celową na realizację zadań finansowanych związanych z realizacją programów finansowanych z udziałem środków prywatnych w artykule 5 ust. 1 w wysokości 133 000. Na realizację wydatków w dziale 801 oświata i wychowanie przewidziano środki w wysokości 7 982 340 zł rozdział 801.01 szkoły podstawowe wydatki bieżące w wysokości 3 921 tysięcy zł złotych obejmują wydatki na funkcjonowanie szkół podstawowych nr 1 oraz szkoły podstawowej nr 3 w Kowarach. W rozdziale 801.03 oddziały przedszkolne w podstawowych wydatki bieżące w wysokości 149 661 zł obejmujące wydatki na funkcjonowanie szkoły podstawowej nr 1 oraz 3 w Kowara w rozdziale 801 04 przedszkola wydatki w wysokości 1 533 701 zł. Z tego dotacja dla niepublicznego przedszkola wysokości 296 800 dotacje dla niej na zadania realizowane na podstawie orozumie 33 700 Na funkcjonowanie przedszkola publicznego nr 1 1 203 201 zł. W rozdziale 8110 10 15, wydatki o w wysokości 2 079 454 na dotację celową dla celową w rozdziale 811 dołożenie uczniów do szkół, środki finansowe łącznej wysokości 182 tys. zł. Obejmują wydatki na funkcjonowanie szkoły podstawowej nr 1, szkoły podstawowej nr 3, wydatki na dowód dzieci niepełnosprawnych do szkół. W rozdziale 801 -46, wydatki w wysokości 400 417 zł. W rozdziale 801-95 pozostaje działalność wydatki łączne 75 668 złotych, w tym na realizację programu za zapoję na 47 496 zł. W dziale 851 ochrona zdrowia przewidziane środki wysokości 180 tysięcy złotych, z tego na w rozdziale 851-13 zwalczanie narkomanii 20 tysięcy, w rozdziale 851-54 przeciwdziałanie populizmowi 160 tysięcy złotych. Szczegółowy zakres działań podejmowanych w zakresie e, określonych środków ustalony został w Miejskim Programie Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi oraz w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii. Wydatki w dziale 852 Pomoc Społeczna w wysokości 6, 6 960 403 zł w 2012 roku planuje przeznaczyć się na rozdziale 852 za 1, 182 500 zł w rozdziale 852.02 zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatki w wysokości 10 tysięcy złotych w rozdziale 852.12 świadczenia rodziny zaliczka alimentacyjna rozkładki na ubezpieczenie merytalne i rentowe w ramach zadań zleconych w gminie 3 407 100, 100 zł w rozdziale 852.13 składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osobę wybrającą niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne, wydatki w wysokości 57 900 w rozdziale 852.14 zasiłki pomocy naturze oraz składki na ubezpieczenie merytalne i rentowe 647 000 zł, w rozdziale 852.15 dodatki mieszkaniowe 700 tys. w rozdziale 852.16 zasiłki stałe, dodatki w kwocie 450 000 zł, w rozdziale 852 19 ośrodki pomocy społecznej, 853 903 zł, W rozdziale 852 28 usługi obiekuńcze specjalistyczne usługi obiekuńcze wydatki w wysokości 291 000 zł. złotych. W rozdziale 852 95 na posiłki dla potrzebujących 157 000 zł. W rozdziale 853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wydatki na dotacje dla żłobków w wysokości 144 000 zł. złotych. W dziale 854 edukacyjna opieka wychowawcza zaplanowano wydatki w, łącznej w wysokości 190 63 zł, z tego rozdziela rozdziale 854 01 świetlice szkolne, wydatki na utrzymanie świetlice funkcjonującej przy, przy SP1 108 473 zł, w rozdziale 854 04 wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, wydatki bieżące na rehabilitację wybuchową dzieci w kwocie 11 tysięcy zł, w rozdziale 854 12 kolonie i oraz inne formy w początku letniego dzieci i młodzieży, a także szkolenia młodzieży wydatki na organizowaną corocznie kolonię letnią w tym roku będzie to półkolonia w kwocie 18 440 zł w rozdziale 854 15 pomocy dla uczniów środki na stypendia oraz zasiłki w kwocie 52 150 zł zaplanowane do realizacji w 2012 roku wydatki w dziale 900 Gospodarka Komunalna i Kona środowiska w wysokości 3 26 557 zł obejmują. W rozdziale 901 wydatki w łącznej w wysokości 56 siedem zł, z tego na wydatki bieżące przeznaczone na naprawę i konserwację sieci kanalizacyjnej 22 tysiące opłaty za korzystanie ze środowiska 34 051 zł. W rozdziale 902 wydatki 10 000 zł na dofinansowanie odbudowy azbestu. W rozdziale 903 wydatki w wysokości 620 500 zł. Złotych na utrzymanie należytej przyjemności dróg w okresie ziemi, czystości dróg w okresie pozimowym, wygłoszonej czystości komunalnych. W rozdziale 904 wydatki w wysokości 170 tysięcy, z tego na wydatki bieżące na wycinkę 3, zabiegi za zagospodarowanie, utrzymanie sterów zielonych. W rozdziale 915 oświetlenie ulic, placów i dróg, środki na bieżące naprawy, monitorowanie stanu i konserwację oświetlenia ulicznego. Zakup energii elektrycznej, zakup elementów oświetlenia ulicznego 322 tysiące zł w rozdziale 978 wydatki bieżące na remonty kanalizacji deszczowej w kwocie 46 tysięcy złotych, w rozdziale 995 wydatki łącznej w wysokości 1 802 000 złotych, z tego na wydatki bieżące w wysokości 1 705 tysięcy złotych, z tego na dopłaty do ścieków 1 609 Złotych, wydatki inwestycyjne w wysokości 97 tysięcy zł na monitoring miejski. Wydatki w dziale 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego są to wydatki w wysokości 646 641 zł. Obejmują w rozdziale 921.05 wydatki w wysokości 1600 zł, w rozdziale 921.09 jest to dotacja dla Miejskiego Środka Kultury w Kowarach. W wysokości 388 55 zł. W rozdziale 921.6 dotacja w wysokości 135 136 zł dla Miejskiej Biblioteki Publicznej. W rozdziale 921.20 wydatki w wysokości 80 000 zł na dotację na pracę remontowo konserwatorskie W rozdziale 921.95 pozostała działalność, wydatki bieżące w wysokości 41 400 na realizację działań z udziałem organizacji pozarządowych oraz towarzyszeń oraz na rynku powar. Na realizacji działań w dziale 926 kultura fizyczna i sport w 2017 roku wydatki łącznie w wysokości 982 990 zł, z tego na wydatki bieżące w kwocie 232 257 złotych oraz wydatki majątkowe w wysokości 743 33 zł. Z na dziale 926 01, 58 957 zł, związane z utrzymaniem obiektu sportowego Orlik 2012, w tym koszty zatrudnienia animatorów sportu w wysokości 9000 zł i zakup energii elektrycznej 13000 zł, w rozdziale 926.05, zadania z zakresu kultury i fizycznej, wydatki w wysokości 873 633 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 183 300 są to dotacje na organizację sportu w wysokości m.in. 147 000 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 690–333 zł związane z realizacją zadania Zielone Karponosze, rozwój infrastruktury turystycznej po granicach polsko-czeskiego i remit z i współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. W wyniku ustalenia dochodów na poziomie 31 109, 31 109 236 zł wydatków wysokości... 31 518 518,236 zł. Powstał deficyt budżetu gminy w wysokości 490 000 zł, który został pobrany, przychod, pokryty przychodami z tytułu emisji papierów wartościowych. a W 2012 roku planowane jest zaciągnięcie przychodów z tytułu papierów wartościowych w wysokości 4 mln zł. W 2012 roku planowane jest również kwota wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 3,291 zł. Zł oraz pożyczki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w łącznej kwocie 300 000 zł. w rozdziale 75023 w paragrafie 40.10 kwoty zabezpieczone na ryczałty samochodowe był wniosek komisji 4410 był wniosek komisji o zmniejszenie y, kwoty przewidzianej na ryczałty samochodowe o 10 tysięcy złotych z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na remonty ewentualnie w gimnazjum. Mhm. Wniosek y, do Państwa. na Stowarzyszeniu Miłośników Kopa. W dziale 750, 75 paragrafie 4300 wniosek byłby zmniejszyć tą kwotę o 17 tysięcy złotych do kwoty 3 tysięcy i 17 tysięcy przeznaczyć na rozdział 801.01 paragraf 42.70, czyli remont okien w szkole podstawowej numer 3. Szanowna Rada, Dotyczy paragrafu 4.170 wynagrodzenia bezosobowe. był wniosek y, o zmniejszenie kwoty o 4000 zł z przeznaczeniem na rajd karponowski. Tutaj Pan Burmistrz y, zmodyfikował ten, ten wniosek, gdyż kwota owszem została zmniejszona, jednak przeznaczono to na szkołę numer 3 Remont-Okiem. E, proszę, proszę Państwa, mamy e, już naprawdę sporo impres. na dotację do zwiększenie kwoty dotacji na MKS Olimpia w paragrafie 4370 zmniejszenie kwoty wydatków o kwotę 1270 zł z przeznaczeniem po połowie czyli po 635 zł na Kowarskie Wrzosy oraz Związek Norytów i Rencistów. Co do zmniejszenia Pan również się pozytywnie kwotę tę jednak przeznaczył na transport komputerów do szkoły numer 3 PKPS oraz PKP łącznie 3240 zł. A, czyli te dwie kwoty poszły po prostu na ten to, to znaczy, pan. z tych dwóch pozycji, e, proszę no Państwa, tak e, e, ponieważ, tak jak wspomniałem, cel nadrzędny, wszystkie organizacje pozarządowe otrzymują środki na poziomie roku poprzedniego. E, więc e, ja słyszę 80104 w paragrafie 4020 są to zakupy związane z funkcjonowaniem przedszkola publicznego był wniosek o zmniejszenie wydatków głównie na prenumeratę o kwotę 4000 zł z przeznaczeniem do, do rezerwy. Środki te jednak zostaje przeznaczone do szkoły numer 3 na remont okien. Jeszcze raz jaki był rozdział? 80104 paragraf 40. Ja dotykać, są służbowe, e krajowe, jak się nie może to są duże służby zagraniczne. Tak. Krajowe. Przepraszam, mają być krajowe. Thank yes. do szkoły numer 1. Jeśli chodzi o stadion, te środki zostały zabezpieczone z innego źródła. No to tak. E, 10, 10, 000, 10 000, tak. Z dekoracji, tak? tak zakupu dekoracji. W tym samym rozdziale 904 paragraf paragraf 300 usłu usługi było utrzymanie skwerów, w 56 tysięcy. Tutaj był wniosek, by całość tej kwoty przesunąć do rezerwy i ewentualnie zabezpieczyć na zatrudnienie pracowników, chociażby robót publicznych, którzy mieliby zajmować się utrzymaniem tych, tychże skwerów. Jednak tutaj po konsultacjach zostało zmniejszone o kwotę 16 tysięcy złotych. Ta kwota do kwoty 40 tysięcy złotych i ta kwota 16 tysięcy została przekazana na zabezpieczenie środków na remont okien w szkole numer jeden. Szanowna Rado, sporo mamy wykonane zasady tysięcy złotych z przeznaczeniem na modernizację stadionu trybunem. Tutaj zmiana została dokonana w kwocie 9,5 tysiąca złotych z przeznaczeniem na do szkoły numer 1 na remont okien 4 tysiące do szkoły nr 3 remont okien 5500. tysięcy Jak już mówiłam wcześniej trybuny zostały zabezpieczone z innego źródła. W dziale 921 w rozdziale 921 20 w paragrafie 27 20 prace remontowo-konserwatorskie był wniosek o zmniejszenie tej kwoty przewidzianej na dotacje między innymi wspólnot na remonty różnego rodzaju zabytków o 60 tysięcy zł z przeznaczeniem właśnie zgodnie z wnioskiem komisji 35 tys do szkoły nr 1 25 tys. do szkoły nr 3 Tutaj zostały dokonane zmiany, ale w zakresie 30 tysięcy złotych i tak, nasz do szkoły numer 1 została zabezpieczona kwota 5 tysięcy złotych, do szkoły numer 3 9 tysięcy złotych i na trybunę 16 tysięcy złotych. No, to też nie ma komentarza. Kolejny wniosek dotyczył zmniejszenia w rozdziale 921-95 kwoty przewidzianej na organizację warsztatów tkackich o 5 tysięcy złotych i przesunięcie tych środków do rezerwy. Zmniejszenie doko zostało dokonane, ale w kwocie 2000 tysięcy złotych, czyli w chwili obecnej kwota na warsztaty tkackie to jest 5 tysięcy złotych. Jest to poziom, który był w 2011 roku. Na A to 2012 zostało przesunięte? I do rezerwy. Proszę no, Państwa, warsztaty tkackie organizowane trochę większej sumy, nie 35 tysięcy i jeśli by radni mogli się tutaj przychylić, to Pani Dyrektor wnioskowała o 70 tysięcy. Wiem, że Pan Burmistrz przesyłał rzeczoznawcę, który sprawdził, mniej więcej oszacował skan techniczny, okien i chyba, że posiadamy już jakieś tam kalkulacje, czy nie posiadamy? Panie Przewodniczący, czy ja nie się, o z w, tym, w, tym, w, tym, w, tym, w tym. W dziale 600, 616 w paragrafie 65 zadania inwestycyjnego, w skrócie budowa drogi na podgórze, wniosek był taki, by z tego zadania zmniejszyć o kwotę 50 tysięcy złotych i przeznaczyć na modernizację stadionu miejskiego. Jeśli chodzi o ten wniosek, został on rozpatrzony w połowie, ponieważ y, modernizacja stadionu została uwzględniona przez Pana Burmistrza, jednak te źródło pokrycia tej inwestycji znalazł przy budowie chodników przy ulicy Kowalskiej i budowie chodników na ulicy Podgórze. Hmm. Ja Państwu wcześniej wspominałem o, o, o priorytetach naszego miasta i zobowiązanych it's in. Okay. 23:20. Jest to porozumienie w sprawie wspólnej promocji. Była to błędna y, klasyfikacja w, w zakresie paragrafu i zostało to skorygowane Również y, w rozdziale 852.05 w paragrafie 4300 Przemoc w rodzinie. Została zmniejszona kwota 10 tysięcy złotych i przesunięta do rozdziału 851-54 do paragrafu 4300. Jest to zadanie związane z realizacją przemocy w rodzinie, profilaktyki przemocy w rodzinie. Zostało tam przesunięte w ten sposób, żeby to, o czym Pan Zbyszek wcześniej mówił, mogło być dofinansowane ze środków właśnie z koncesji alkoholowych. Dodatkowo w ramach rozdziału, działu 852 zostało wydzielone zadanie, które pierwotnie w projekcie budżetu było w rozdziale 852.19 jako ośrodki pomocy społecznej została wydzielona kwota 46 zł 800, 46 złotych na rozdziale 852.55 na zadania w zakresie y, pieczy zastępczej. To są te trzy rzeczy, które zostały skorygowane w ramach jakby nadzoru Regionalnej Izby Ubrachunkowej. Dodatkowo w ramach autopoprawki skorygowaliśmy błędną klasyfikację w zakresie wynagradzania osoby, która inkasuje opłatę targową, gdyż jest to wynagrodzenie niebezosobowe w paragrafie 4.1.70, a wynagrodzenie prowizyjne od wielkości, od wielkości zebranych kwot w paragrafie 4.100. Dodatkowo w rozdziale 801.04 zostały m, przesunięte kwoty z paragrafów 41.10, 41.20, 42.10, 42.40, 4.300 wykazywane jako realizacja programu na rzecz społeczności rąskiej w ramach wkładu własnego z uwagi tutaj na kontrolę przeprowadzoną w przedszkolu przez y, pracownika urzędu Koniecznym stało się zabezpieczenie środków na zakupy żywności, gdyż dzieci uczestniczące w tym programie przez cały rok i, i korzystają z żywienia przez cały rok, natomiast finansowanie w ramach dotacji odbywa się generalnie od maja do grudnia i chodziło o zabezpieczenie środków od stycznia do miesiąca kwietnia, tak żeby nie obciążać tego budżetu przedszkola wydatkami na na żywienie. Dodatkowo w ramach y, rozdziału 750.23 w paragrafie 40.10 została zwiększona kwota y, na, na wynagrodzenia osobowe pracowników. Jest to kwota 40 818 zł, przesunięta z rezerwy y, celowej dotyczących odpraw emerytalnych przeznaczonych w projekcie budżetu na odprawy emerytalne. Rentowe. Wynagrodzenie to ma zabezpieczyć częściowo środki na zatrudnienie zastępcy burmistrza. W ramach autopopoprawki pana burmistrza zostały też uwzględnione y, wnioski płynące z Komisji Budżetowej i innych Komisji y, Rady Miejskiej dotyczące zmniejszenia wydatków na diety radnych z przeznaczeniem na remont w szkole nr 3, zmniejszenia wydatków na nagrody dla policji z przeznaczeniem na rezerwę ogólną, zmniejszenie wydatków w rozdziale 754.13 wynagrodzenia bezosobowe z przeznaczeniem na remont okien w szkole nr 3, zmniejszenie wydatków w rozdziale 754.13 paragrafie 43.60 o kwotę 1970 z przeznaczeniem na transport komputerów do szkoły nr 3 PKP SDPD. Zmniejszenie wydatków w rozdziale 754-13, paragrafie 4370, telefonia stacjonarna o kwotę 1270 i przesunięcie jej na transport komputerów. Zmniejszenie wydatków w rozdziale 754-13 paragrafie 40.10 i przesunięcie ich na, do rozdziału 801.01 paragraf 42 40 pomocy dydaktyczne Zmniejszenie wydatków w rozdziale 801.04 paragrafie 40.10 o 4 tysiące zł i przesunięcie ich na remont okien do szkoły nr 3. Zmniejszenie wydatków w rozdziale 904 paragrafie 40.20 o kwotę 10 tysięcy zł i przesunięcie ich na remont okien do szkoły nr 1. Zmniejszenie wydatków w dziale 904 paragrafie 4300 o kwotę 16 zł i przesunięcie ich na remont okien do szkoły nr 1, zmniejszenie wydatków w rozdziale 915, paragrafie 40-20 o kwotę 9,5 tysiąca złotych i przesunięcie jej na remont okien do szkoły nr 1 i szkoły numer 3, zmniejszenie wydatków w rozdziale 921-20, paragrafie 27-20 o kwotę 16 tysięcy złotych, 30 tysięcy złotych i przesunięcie jej na zadanie y, modernizacja Stadionu Miejskiego kwota 16 tysięcy i remonty y, okien w szkołach czy, kwota 14 tysięcy, zmniejszenie wydatków w rozdziale 921 95 paragrafie 40 20 warsztaty kwackie o kwotę 2 tysiące złotych i przesunięcie jej do rezerwy oraz zmniejszenie wydatków w, paragraf, w rozdziale 616 w paragrafie 60 50, z zadania przybudowa chodników ulicy Kowalska, przy ulicy Kowalskiej oraz budowa chodników przy ulicy Podurze, na modernizację stadionu miejskiego kwota 50 tysięcy złotych. Dziękuję bardzo proszę. Chciałam zgłosić wniosek formalne przerwę w sesji godzina czasu w celu zapoznania się z tymi wszystkimi wnioskami, przeanalizowania i proszę przegłosować na Godzina się. czasu. Proszę poddać pod głosowanie, kto z Państwa jest za to, żebyśmy o głosowanie. mają tą, tą, tą rozpiskę, która przybywała mi skarbę. Poddam pod głosowanie. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem 10. Proszę o zagłosowanie, dziękuję bardzo. Jednogłośnie przechodzimy do punktu 11. To jest podróże służbowe i zagraniczne, krajowe, krajowe. służbowe, zakupy służbowe i zagraniczne. Przepraszam, i tu jest przesunięcie na pomocy dydaktyczne zgodnie z wnioskiem. Kto z uchwań, panów radnych za przyjęciem poprawki, od proszę o zagłosowanie. Dziękuję bardzo. Jednogłośnie. E, teraz punkt dwunasty. E, zakupy prenumerata. I tu jest... E, Przesunięcie na y, zmniejszenie, tak? Przesunięcie na remontówki. Kto z Pani, z Panów radnych jest za przyjęciem autopoprawki? Proszę o zagłosowanie. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Autopoprawka nie została przyjęta. Punkt trzynasty to jest zakup dekoracji i krzewów. I to był wniosek przesunięcie na modernizację stadionu. Wniosek jest w ten sposób przedstawiony, a to poprawia, że jest przesunięcie na remont do szkoły, okien szkoły nr 1 kto z Pań, z Panów Radnych jest za przyjęcie tego wniosku? Proszę o zagłosowanie. Dziękuję. Kto się wstrzymał? Jesteśmy przy punkcie 14. to jest usługi, utrzymanie skwerów. Tu jest przesunięcie do, na remont. 17 łącznie. Prace remontowo-konserwatorskie i tu w pracę mamy przesunięcie o 30 tysięcy na remonty okien i na trybuny na stadionie. Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem poprawki proszę o Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dwie osoby się wstrzymały. Osiem. Przeciw. Dwie osoby się wstrzymały. Pięć. Pięć za. Jesteśmy w punkcie osiemnastym. Warsztaty tkackie. Ну, черт. miasta 3 e, przekazania kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień e, w planie dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w artykule 233 ust. 1 e, ustawy o finansach oraz wydatków nimi finansowanych. Cztery przekazania uprawnień gminnym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowy i w latach następnych jest więc do zapewnienia ciągłości działania jednostki, z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Pięć do lokowania wolnych środków budżetowych na, w innych bankach niż bank, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. Kto z Państwa jest za przyjęciem tej autopoprawki? Proszę o zagłosowanie. Ale możemy się jeszcze Wydaje mi się, że ten, y, ta, ta poprawka w paragrafie 13, ona była omawiana na posiedzeniu komisji i był wniosek do, y, do paragrafu 13. I, i... Kto z Państwa Panów Radnych jest yy, za przyjęciem autopowych dotyczącym paragrafu 13 proszę o zagłosowanie. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Dziękuję, kto się wstrzymał. Trzy osoby się wstrzymały. Jeszcze mogę Panie Przewodniczący? Jeszcze oczywiście w paragrafie numer 2, yy, w paragrafie 2 oczywiście inne kwoty, prawda? Ja się nie wiem, czy to też będziemy... Jeszcze, jeszcze spokojnie? Dobra, to nie. Tylko żeby nie było, że jeszcze o tym zapomnieliśmy, to też jest ważna sprawa. Dziękuję. Przechodzimy do wniosków komisji, które nie zostały uwzględnione przez Pana Burmistrza. Mamy sanie rogate i ten wniosek składam na Komisji Budżetu Pana Dawidowskiego. Tak, Wnioskuję o, o zmniejszenie y, z kwoty 8 tysięcy do kwoty 5 tysięcy, czyli o 3 tysiące złotych w rozdziale 630,03 i przesunięcie tej tej kwoty 3 tysięcy na okna w Szkole Podstawowej numer 3. Dziękuję bardzo. Podnam wniosek pod głosowanie. Ja, mogę Proszę bardzo. Radę. Są to paragraf 4210 artykuły spożywcze. Wniosek składany przez pana Adama Wierowskiego. Tak, otrzymuję ten wniosek. To było zmniejszenie z 5 tysięcy do 4 tysięcy o tysiąc złotych i y, kwotę y, przeznaczyć chcieliśmy na, y, na klub, y, tenisowy klub tenisowy Return. Klub tenisowy Return. Dziękuję bardzo. Czy ktoś miał w tej sprawie? Ja, ja może tylko tyle dodam, że z tego co dobrze pamiętam, to y, klub ma zapisane w budżecie, y, w projekcie chyba 300 zł, tylko dobrze pamiętam, to, że to nie jest znaczna kwota na, na, na klub, a, a wydaje mi się, że on dobrze funkcjonuje plus y, za głosowanie. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Jedna, jedna osoba. 9, 9 za. 9 osób za. 9, 9 za, jedna osoba się wstrzymała. pozostała osoba. 5 osób przeciw. Punkt czwarty to jest rozdział 750-23 rozdział paragraf 4410. 10 to są wycząty samochodowe. I był to wniosek składany na Komisji Widzeku przez Pana Mazuraka. Otrzymuję ten wniosek, a więc żeby z rozdziału 750 trzy urzędu Urząd Gminy Paragraf, paragraf 40-40 ale zmniejszyć o 10 tysięcy złotych z kwoty 20 czy a kwotę 13 tysięcy trzysta te środki do na wydatki inwestycyjne do 10, 000, 10. 10, 000. 10, 10 Przepraszam, 10 przepraszam na inwestycje związane z na wydatki inwestycyjne e, w gminarz i szkół. Dziękuję. Pod Następnym punktem z autopoprawek jest punkt 6 rozdział 750 75 paragraf 4300 bez promocja miasta i tu swój wniosek na komisję budżetu spodobała Pani Zofia Otrzymuję wniosek o zmniejszenie o 17 tysięcy, przesunąć środki na wymianę okien w Szkole Podstawowej numer 3. Dziękuję bardzo. Poddam wniosek o głosowanie. Kto z Państw, Panów Radnych jest za tym, aby przesunąć środki? konocji miasta 4.13, paragraf 4170 są centrum wynagrodzenia bezosobowe. I tutaj jest wniosek na Komisji Budżetu formułował Pan Adam Bielowski. Tak, podtrzymuję swój wniosek. Jest to zmniejszenie z 6 do 2 000, o 4 tysiące wynagrodzenia bezosobowe. To jest chyba obsługa, jeżeli dobrze pamiętam, skutera śnieżnego służba e, e, służbach ratowniczych. I tą sumę chcieliśmy przez, yy, przesunąć na rajd Karkonowski. Dziękuję bardzo. Proszę. do szkoły numer 3, a to jest po prostu propozycja na rajd karkomacki, czyli tak czy się jakbyśmy to zmniejszali, to nie rozumiem tych merdek. To sportowy, na nie Rata. I tu bodajże, z tego, co dobrze pamiętam, to wniosek był składany przez y, Krzysztofa Kafałek, to były te 4000 składane z przedszkola publicznej publicznego. Nie wiem, czy ona swój wniosek? Tak, w stanie że. Znaczy, ja się po prostu przydałem do słów pani dyrektor, także pani dyrektor, nie w sposób Czyli te 4000 do rezerwy ponownej, tak? Tak. Dziękuję. Pod wniosek pod ja głosowanie, jest... kto jest za tym, aby przesunąć te środki. Zakupu. E, e, pan do rezerwy ogólnej, proszę o zagłosowanie. Kto jest przeciw? E, kto się wstrzymał jednogłośnie? Proszę. Teraz tak, następny punkt. E, to jest tak, rozdział 904, paragraf 43.00. To jest usługi utrzymanie skwerów. I teraz mam takie pytanie do Pani Mecenas. W sumie, bo tak. Z tej kwoty 16 tysięcy to myśmy generalnie już zatwierdzili w WPF-ie na stadion z tym projektem. I czy teraz ja mogę na przykład, żeby te 16 tysięcy zostało faktycznie na tym stadionie, w Wieloletnim Prognozie Finansowej a 40 tysięcy masz tylko? No tak, bo z tego 16 tysięcy to myśmy już zatwierdzali generalnie do WPF-u poszło. było tysięcy. No, wniosek był komisji o przesunięcie całej kwoty 56 tysięcy do rezerwy ogólnej ale nie, my z tych 50 nie, ale zatrudnienie pracowników rezerw Rezerwa, ewentualne zatrudnienie do... pracowników, do... robót publicznych do tych zarach tak, tylko że my z tych 56 tysięcy to pan burmistrz już wcześniej przesunął 16 tysięcy tak, ostatnio tak. poszło z tego? tak my nie uwzględniliśmy, my nie uwzględniliśmy tylko panu e, Arturowi chodzi o to, że w WPI I mamy uwzględnienie. nie poszło na remont okiem do Szkoły nr 1. E, więc ja... Aha, nie, to na no, faktycznie. No, czyli ja podtrzymuję swój wniosek z Komisji Budżetowej i e, proszę, aby kwotę 56 tysięcy z utrzymania sferów przesunąć do rezerwy ogólnej na ewentualne zatrudnienie pracowników robót publicznych do tych zadań. I opracowanie po prostu projektu. Na rezerwę ogólną przesunięcie 256 tak, tak Tak, tak, tak. Tak jest. No to jest na zatrudnienie tak, pracowników. Okay. głosowania wniosek. Przesunięcie środków na zatrudnienie pracowników do robót publicznych przeznaczonych do zadań porządkowych ogólnie na terenie naszego miasta. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem wniosku złożonego? Proszę o zagłosowanie. Dziękuję. Kto jest przeciw? Pięć osób jest przeciw. Kto się wstrzymał? Jedna osoba. Pięć. 5 Jedna, jedna osoba, osoba się wstrzyma. wstrzyma. Następną tą to jest punkt 16-17, rozdział 921-20, paragraf 27-20. Są to prace remontowo-konserwatorskie i tu wniosek z komisji Komisji Budżetowej, Pan Paweł Pod, Podtrzymuję wniosek, aby z działu 921 rozdział 921-20, paragraf 27-20. Bez kwoty 80 tysięcy, zdjąć kwotę 60 tysięcy, w ten sposób, że 35 tysięcy miałoby trafić na remont okien do szkoły podstawowej numer 1, 25 tysięcy do remont y okien w szkole numer 3 i tym samym zostały 20 tysięcy. Proszę oczywiście o przegłosowanie bez kwoty to A, czyli to jest tamty, z, te, z tego były stawiał. 25 30 remonty w szkołach będą. E, przesunąć te 16 na ten stadion, a te pozostałe środki podzielić e, na szkoły. Tylko teraz no, pytam, czy, czy po zgodzie Pana Burmistrza na to i przy czy wniosku da, może ja, ja, ja chciałbym zabrać głos. Proszę, może ja chciałbym zabrać głos, jeżeli Pan Burmistrz się zgodzi. E, chciałbym troszeczkę zmodyfikować swój, swój wniosek w ten sposób, że 16 tysięcy e, faktycznie trybuny stadionu, e, 19 tysięcy szkoła podstawowa nr 1, 25 tysięcy szkoła nr 3. I zostawiam skąd decyzję już panu burmistrzowi. Panie Przewodniczący, czy, czy w ogóle ktoś y, y, z państwa panuje nad tym y, kwota o 60 tysięcy złotych to przeznaczony <kluw> w szkole numer 1 i w szkole numer 3. Kto jest za? Proszę o zagłosowanie. Dziękuję bardzo. A kto jest przeciw? Dziękuję bardzo. Ja mogę coś powiedzieć? Proszę Ale bardzo. Przecież wcześniej była głosowana ten sam paragraf w wersji takiej. Został przegłosowany pozytywnie wyłącznie. <głosy> Zmniejszenie taka na 30 tysięcy, 5 tysięcy do szkoły numer 3, 9 tysięcy. <mum> Nie, to już nie głosowaliśmy w parlamencie. Naprawdę? Był głosowany? Był. Tak, tak. Dzięki. Autopopoprawka. Pan Biszczak ale odznany. Nie za pół. Państwa. Był głosowany. Proszę bardzo. E, e, następną autopopoprawką to jest punkt 18, rozdział 921-95, paragraf 4. Tak, tak? tak. Osiem. Osiem. Zabra, rozdział rozdział 921, 95, paragraf 40,20 to są warsztaty tkackie i tu swój wniosek na komisję budżetu formułował, pani Anna Klepas. Ja również wniosek, proponuję zmniejszenie y, działu 921 y, paragraf 4,20 warsztaty tkackie, kwoty 7 tysięcy, proponuję zabrać 5 tysięcy złotych i umieścić ją przyjęta wersja. Pani, ma... Pani, Sylwio, Pani Sylwio proszę odczytać yy, yy, głosowania z autopoprawek Pana Burmistrza. Więc za, 8, przeciw, 2, wstrzymujące się. 16, 17. Dotyczy to prac yy, remontowo konserwatorów, 16, 17 rozłożył. Jaki tam jest Ja rozumiem, dlatego ja raz zadałem to pytanie odnośnie yy, jakby propozycji zgłoszonej do drugiej przez pana Pawła Szymczyka odnośnie tych przesunięć. Pan Bobby wyrazić nie wyraził zgodę, po tam mamy to, to zawieszone 16. Thank you.